Dzień dobry wszystkim. Temat taki, że tak na trzy dni seminarium, dlatego, wiecie, to normalne będzie, jak będziecie mieli więcej pytań niż odpowiedzi po tym, o czym będę mówił dzisiaj. Ale to dobrze, bo pytania, które się rodzą w nas, one skłaniają do poszukiwania. I to jest, to jest istotny przy darach ducha. Teksty, na którym będziemy się opierać i które zachęcam, żebyście przeczytali, 1 Koryntian 12 i 14, Dwunasty i 14 rozdział najwięcej mówią o darach ducha. Wiele będziemy czerpać dzisiaj z tego, właśnie z tych rozdziałów. Teraz może definicja, ja zawsze definicjami zaczynam. I w zasadzie są trzy takie definicje na, wyrażę, na dary ducha. Pierwsze to jest po prostu dary ducha, o których możemy czytać w wersecie pierwszym. Dary ducha, czyli pochodzące od ducha Bożego, ich źródłem jest Duch Święty, on te on te dary wzbudza jak chce, i on też jakby jest nośnikiem tych darów. Te dary nale należą do niego, są z nim związane i on jest autorem darów. W wersecie siódmym jest określenie manifestacje ducha, czy też przejaw ducha. Dary ducha mają swój wyraz w rzeczywistości fizycznej. Tak naprawdę one nie miałyby dla nas żadnego znaczenia, nie, nie, nie miałyby korzyści, jeśli nie wyrażałoby się w świecie fizycznym, prawda? Więc dary ducha, żeby przyniosły korzy korzyść, muszą się zamanifestować, czy to przez mowę człowieka, czy przez myśl wyrażoną przez mowę, czy przez uzdrowienie lub cud, który następuje za pośrednictwem daru duchowego, widoczny w ludzkim ciele, widoczny w rzeczywistości. Trzecie określenie na dary ducha to jest to określenie, które mi się najbardziej podoba, są to dary łaski, charismata. Dary ducha w przeciwieństwie do darów naturalnych są nadnaturalne, czyli one nie, mają związane, nie są związane i nie mają nic wspólnego z inteligencją człowieka, z jego wykształceniem, z jego możliwościami, stanem majątkowym, pozycją społeczną, pozycją teologiczną. Biblia mówi, że Duch Boży rozdziela dary jak chce. Są oczywiście pewne warunki, czy, czy też jakby postawa, która pozwala na to, aby Lepiej funkcjonować w darach ducha, ale generalnie tak jest, że nie musisz mieć stażu dziesięcioletniego chrześcijanina, żeby doświadczać darów ducha. Ja prorokowałem po tygodniu od nawrócenia. Wiecie, to nie jest zależne ani od stażu, ani nawet od twojego poziomu świętości. Po prostu Duch Boży rozdziela dary jak chce, właśnie dlatego, że dary ducha są darami łaski. One są z łaski. Wierzę też, że dlatego jednym z pierwszych przeżyć po Nowym Narodzeniu powinien być chrzest w Duchu Świętym, który też jest takimi drzwiami dla darów duchowych. Wiecie, ja widzę w Kościele, że ludzie na chrzest w Duchu Świętym czekają wiele lat. Wiele lat. Ja myślę, że to nie jest w porządku, że to nie jest coś, coś normalnego. Kiedy czytamy Biblię, ludzie doświadczali chrztu w Duchu Świętym po niedługim czasie. Najczęściej tą przeszkodą w przyjęciu chrztu w Duchu Świętym była po prostu nieświadomość. Jak ludzie zaczęli być świadomi, jak ktoś im o tym powiedział, to nie minęło dużo czasu, aż oni przyjmowali Ducha Świętego, chrzest w Duchu Świętym, który jest drzwiami do darów duchowych. I dary Ducha są również darami łaski, ponieważ one potwierdzają łaskę Chrystusa, która dokonała się na krzyżu. Kiedy Jezus odchodził tuż przed Jego ukrzyżowaniem, on wiele mówił o Duchu Świętym. Szczególnie w Ewangelii Jana to widać. I między innymi on mówił, że kiedy Duch Święty przyjdzie, on będzie świad składał świadectwo o Nim, prawda? I jednym właśnie ze sposobów Ducha Świętego na składanie świadectwa o Jezusie, o Jego łasce, o Jego ofierze na, na, na krzyżu są właśnie dary Ducha. Są dary łaski. I wiecie, kiedy kaznodzieja głosi o Jezusie, kiedy głosi o, o śmierci, zmartwychwstaniu Jezusa, o łasce Jezusa, wtedy dzieją się pojawiają się dary ducha. Dary ducha, bo to też działa w drugą stronę, że dary ducha nie potwierdzają człowieka. One potwierdzają ducha Bożego i one potwierdzają Jezusa, ale my możemy spotkać się na przykład z taką sytuacją, kaznodzieja głosi, dzieją się znaki, cuda a i w tym samym kazaniu, w którym on powie, że, że Jezus zbawia, Jezus uzdrawia i tak dalej, powie również coś, coś niezgodnego ze słowem, to zawsze stosujemy jeden miernik, że natchnione Boże Słowo jest pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów i do niego stosujemy wszystko to, co kaznodzieja mówi, ale wiecie, nawet jak kaznodzieja powie coś nie tak w jakimś zakresie, to dary ducha i tak będą się przejawiać, bo one potwierdzają Jezusa, bo one potwierdzają łaskę Jezusa. I też fakt jest taki, że dary i działanie ducha mówią coś o dawce, a nie o obdarowywanym prawda? Znamy przykład Samsona. On był nadnaturalnie obdarowany, nadnaturalną siłą, był w stanie pokonać niezliczonej ilości wojska w pojedynkę, był w stanie dźwigać jakieś potężne bramy, które ważyły kilkaset kilogramów. To było nadnaturalne, to nie było to, że on pakował gdzieś na siłowni, tylko po prostu miał taki dar od Ducha Bożego i być może właśnie go zgubiło to, że myślał, że przez to Bóg potwierdza jego on myśli, że on nie musi zmieniać coś w swoim charakterze, dlatego że ma dar Ducha. Więc musimy mieć tą świadomość, że Duch Boży daje nam swoje dary, nie dlatego, że jesteśmy tacy wspaniali, święci i tak dalej, że mamy w porządku charakter, tylko po prostu z Jego łaski. Tylko dlatego, że On chce... Bo wiecie, to, że ktoś doświadcza przejawów mocy Ducha Świętego nie oznacza, że wszystko jest jakby z Nim w porządku i że wszystko jest w porządku charakterem i nie musi nic zrobić. Na przykład, kiedy w Ewangelii Jana widzimy, że przyszli po Jezusa, żeby Go aresztować, prawda, tłum ludzi z mieczami, z kijami, szukali Jezusa, zapytali się, czy o Nim jest. On powiedział, ja jestem. Wiecie, kiedy, w momencie, kiedy On to wypowiedział, moc Boża stąpiła na ludzi, wszyscy padli pod mocą Bożą. Wiecie, Biblia mówi, że padli, to nie dlatego, że się potknęli, nie dlatego, że no, uwierzyli nagle Jezusowi, że On rzeczywiście jest, bo wiecie, słowo ja jestem, to jest bezpośrednie odniesienie do, do tego, że ja jestem Bogiem, prawda? Tylko po prostu moc Boża ich powaliła. Ale to, co się działo dalej, czy coś to zmieniło w życiu tych ludzi? Nie, wstali i dalej postanowili prowadzić Jezusa na śmierć, prawda? Więc to przeżycie wcale ich nie zmieniło. Więc też musimy być świadomi, że ktoś, że to, że ktoś doświadcza mocy ducha, nie oznacza, że to jakoś sankcjonuje jego poziom świętości, czy coś mówi o tym. To, że ktoś na przykład pada pod mocą ducha, częściej niż ty, nie oznacza, że jest bardziej duchowy od ciebie, tylko po prostu na przykład to, że jest bardziej wrażliwy na to padanie. Ja po jednej akcji kiedyś postanowiłem sobie, że ja tak łatwo nie dam się przewrócić kaznodziei. Wiecie, bo... Ja mam czasami takie wrażenie, że niektórzy padają, żeby zrobić przyjemność kaznodziei, żeby nie czuł się taki, wiecie, no, że, że on się modli, a tu nic się nie dzieje. Mam też czasami wrażenie, że kaznodzieje troszeczkę pomagają niektórym, paść. Ja sobie powiedziałem, że nie, pa, nie będę padał. Nieraz zdarzało się tak, że tylko ja jeden gdzieś tam nie padłem, prawda, i wtedy trzeba było sobie powiedzieć, choćby padło mego boku tysiąc, a dziesięć tysięcy po prawicy mojej. I wiecie, ale co to daje? To po pierwsze daje ci pewność, że kiedy Bóg działa, to On działa. Powiedziałem sobie, że jeśli mam upaść, to niech to będzie Boże działanie. Że Bóg jest na tyle silny, że On mnie jest w stanie powalić. I może 4-5 razy w życiu upadłem, ale zawsze to coś przynosiło. I zawsze byłem pewien, że to było od Boga. I teraz o darach duchowych. Klasyczna teologia charyzmatyczna mówi, że, mówi o dziewięciu darach ducha. Jest wiele literatury na ten temat, dzieli się na trzy dary wokalne, trzy dary mocy, trzy dary objawienia, ale wiecie, według mnie na podstawie pisma nie można mówić, że jest dziewięć darów ducha. Ja w to nie wierzę. Co najwyżej możemy mówić o dziewięciu rodzajach darach ducha, o których mówi właśnie 1 Koryntian, 12 rozdział, ale musimy sobie uświadomić, że te dziewięć rodzajów darów ducha jest jak z kolory na palecie malarza. Malarz przychodzi. Miesza kolor ten z tym, trochę więcej tego koloru tamtego. Tym malarzem jest Duch Święty, tą paletą kolorów są właśnie te dziewięć rodzajów darów Ducha i gdybyście mnie spytali dzisiaj, ile jest do darów Ducha, to bym powiedział, że nie wiem. Jest pewnie ich niezliczona ilość. nie chodzi teraz o jakieś kłócenie się o to, czy jest dziewięć darów Ducha, czy nie, tylko chodzi o to, że wiecie, ja myślę, że jak ktoś myśli, że jest dziewięć darów Ducha, to może się rozminąć działaniem Ducha Świętego. I że widzi jest patrzony, że tylko te dziewięć darów Ducha ma określone tłumaczenie, dlatego troszeczkę do oryginału dzisiaj sięgniemy i może stwierdzić, no, że Duch Święty nie działa w jego życiu, chociaż tak naprawdę działa. Wiecie, też z darami Ducha jest tak, że niektóre są widoczne jak dzwon, a niektóre są tak subtelne, że wystarczy chwila nieuwagi i nie zauważysz, że, że to jest dar Ducha. Tak więc jest szeroka paleta kolorów darów Ducha i musimy być tego świadomi teraz przejdźmy sobie te rodzaje darów Ducha, które wymienia apostoł Paweł w pierwszym do Koryntian. Pierwsze to jest logos sofias, czyli słowo mądrości. Wiecie, słowo, to słowo logos, ono w tym akurat aspekcie nie oznacza tego, że, że to jest słowo, w sensie słowa wypowiedzianego, tylko oznacza cząstkę w zdaniu, oznacza cząstkę w całości poematu, można powiedzieć. Czyli można powiedzieć, że to oznacza cząstkę Bożej Wszechmądrości. Wiecie, mądrość mówi o tym, jak robić rzeczy w taki sposób, aby przynosiły jak największe rezultaty. I przykład takiego słowa mądrości mogę podać, taki może troszeczkę niecodzienny. Kiedyś, wiecie, pracowałem w firmie projektowej, była nowa kopiarka, coś się zepsuło. Wiecie, ja jakoś tak odruchowo podszedłem do, do tej kopiarki, nacisnąłem tu, tam. Po prostu wiedziałem, że to trzeba zrobić i uruchomiłem Wiecie, to jest przykład słowa mądrości właśnie. Nie czytałem żadnej instrukcji. To nie było jakiś wynik logicznego myślenia. Po prostu ja wiedziałem, że to trzeba zrobić. Ku zdumieniu ludzi, z którymi pracowałem, to zaczęło działać. To jest właśnie słowo mądrości. Troszeczkę to jest podobne, wiecie, do tego, jak przychodzicie do prawnika i on z zakresu całej swojej wiedzy na jakiś temat wam mówi, musi zrobić to, to, to, to i napisać pismo tam, tam. To jest działanie działanie słowa mądrości. Następne, logos gnoseos, słowo wiedzy. To samo. Słowo, czyli cząstka wszechwiedzy Boga. Wiecie, podobnie jak z mądrością. Bóg jest w stanie, my możemy się nad tym nie zastanowimy, ale Bóg naprawdę rozumie sposób funkcjonowania jakichś skomplikowanych maszyn, komputerów i tak dalej. Dla nas jest oczywiste, jak się nad tym zastanowimy, ale nie zawsze się zastanowimy i tak samo Bóg wie po prostu wszystko, widzi wszystko. W Starym Testamencie mamy przykład Elizeusza, wiecie, on był doskonałym szpiegiem. Ja lubię ten fragment, bo była, wiecie, taka sytuacja, że bodajże król aramejski najeżdżał Izrael, ale on się zorientował, że co próbuje atakować Izrael, to Izrael jest przygotowany na to i wie, jak zareagować. I później się okazało, że po prostu Elizeusz wiedział, o czym król ze swoimi doradcami, o jakich planach mówi król z doradcami w planowaniu ataku na Izraela. To jest właśnie przykład słowa właśnie wiedzy, czyli te, tej cząstki wiedzy, wiecie, Bóg to widział i tą, tą cząstkę wiedzy przekazał właśnie Elizeuszowi. Kolejna to jest wiara ducha, pistis en pneumati. Wiecie, my wiemy, że mamy kształtować naszą, tak powiem, tą bardziej codzienną wiarę, ale jest też nadprzyrodzony rodzaj wiary włożony w serce wierzącego przez Ducha Bożego. Jest to ta wiara, o której mówi, że cokolwiek powiesz tej górze, ona się przeniesie. To jest ten rodzaj wiary. Wiecie, kiedy Jezus przeklął drzewo figowe, to to jest, jest właśnie przykład działania darów wiary. Kiedy Jezus wypowiedział to słowo na drugi dzień, to drzewo było uskłe, prawda? I czasami również dar wiary pomaga przyjąć cud, ponieważ ktoś może być w takiej pozycji beznadziei, że nie jest w stanie uwierzyć Bogu. I wtedy przychodzi Duch Święty i przychodzi z darem wiary. Dalej, charismata yamaton. To jest właśnie dary łaski uzdrowień i musimy zwrócić uwagę, że to jest liczba mnoga. Więc jeśli w obrębie samego uzdrowienia jest kilka darów łaski, uzdrowień, nie wiemy ile, no to już nie możemy mówić o dziewięciu darach, prawda? I co to znaczy, że dary łaski, uzdrowień? Wiecie, ja kiedyś czytałem o przykładzie usługującego, który, na którego usługach było uzdrowionych wielu niewidomych. I on prawdę mówił, że prawdę mówiąc, to by się zdziwił, jakby ktoś przyszedł z problemami z oczami i nie był uzdrowiony po jego modlitwie. Ale jeśli ktoś przychodził na przykład z, z uszkodzonym słuchem, to, to rzadko się zdarzało. Ktoś przychodził z innymi problemami, rzadko się zdarzało. I to jest właśnie przykład daru uzdrowień. Wiecie, jest ciekawe, że kiedy Filip zwiastował w Samarii, jest napisane, że wielu chromych tak i sparaliżowanych, pouzdrawianych. Wiecie, ja myślę, że to nieprzypadkowo Biblia ja mówi, że akurat wymienia sparaliżowanych i chromych. Można sobie zadać pytanie, a co z niewidomymi? Co z głuchoniemymi? Pewnie też byli, prawda? Ale jakby w, w, można domniemywać, że w usłudze Filipa dar łaski uzdrowień dla sparaliżowanych pod konkretne te choroby właśnie działał, prawda? W zasadzie tylko o Jezusie jest kilka razy powiedziane, że On uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. I chyba w dziejach apostolskich raz się zdarzyło, jeśli dobrze pamiętam, kiedy przechodził chyba apostoł Piotr, że każdy był uzdrawiany. No Ja mówię, będziecie mieli parę pytań pewnie po tym, ale to się nie da w pół godziny powiedzieć wszystkiego. Dalej, energemata dynameon, dzieła mocy dosłownie i znowu liczba mnoga. Tłumaczone jest to najczęściej jako moc czynienia cudów, ale wiecie, to dzieła mocy obejmuje wszelkie manifestacje mo mocy Bożej w ciele człowieka, takie, na takie jak na przykład padanie pod mocą Bożą lub też drżenie na przykład. Tak więc wszelkie manifestacje mocy Bożej przemijające się w ciele człowieka. Dalej, profeteja, czyli prorokowanie. Prorokowanie jest to mówienie do ludzi w imieniu Boga w zrozumiałym języku. Może, proroctwo może być wygłoszone w pierwszej osobie, czyli Japan, tak, lub przekazane w trzeciej osobie. No i oczywiście to jest osobny, odrębny temat. Biblia mówi na przykład, żeby pragnąć darów duchowych, a najbardziej prorokować, prawda, my czasami mamy problem, no to... To, to, to mamy pragnąć tylko prorokowania? Nie. Po prostu kontekst jest taki, że akurat na, na nabożeństwa, nabożeństwa czy spotkania grupy domowej, wiecie, jak czytam 14 rozdział do Koryntian, to mi się bardziej kojarzą te nakazy Pawła z grupą domową niż z otwartym nabożeństwem, to właśnie naj, najkorzystniejsze jest prorokowanie. Ale na pytanie, jakie powinieneś pragnąć darów ducha, to po prostu takie, które są aktualnie potrzebne najbardziej. Dalej. Diacrisseis pneumaton, rozróżnienia duchów, znowu liczba mnoga. I oczywiście pierwsze, co nam się, jeśli chodzi o rozróżnianie duchów narzuca, to jest rozróżnianie obecności i mocy demonicznej, tak? Ale wiecie, to, to jest rozróżnienia duchów, obejmuje szerszy zakres, to ogólnie jest, oznacza nadprzyrodzony wgląd w świat duchowy. Wiecie, jest coś za zasłoną, my tego nie widzimy, kiedy pojawia się rozróżnienie duchów, zaczynamy widzieć. Możemy również rozpoznawać na przykład obecność aniołów. Możemy rozpoznawać też na przykład rodzaj ducha człowieka. Pewnego razu Jezus, kiedy przyszedł do niego Nataniel, powiedział o, to jest człowiek, który nie ma fałszu. Skąd on to wiedział? No wiedział właśnie z tego powodu, przez rozróżnienie duchów. Wiecie, mi się zdarzało, może pewnie wam, pewnie też, kiedy zacząłem jeździć na studia, był taki jeden gościu, który w jakiś sposób był mi, był mi w cudzysłowie podejrzany, że, że coś mamy wspólnego. Wiecie, po jakimś czasie od słowa do słowa dogadaliśmy się, że to był narodzony na nowo człowiek, wierzący człowiek. Wiecie, to jest właśnie ta forma rozróżnienia duchów, czyli możesz wyczuć po prostu jakby innego wierzącego, nie znając go, dlatego że, że mieszka w nim Duch Święty. Kolejne to jest gene glosson, czyli rodzaje języków, możemy dodać różne rodzaje języków, znowu liczba mnoga. Jest to mówienie w nieznanym języku od Boga do Boga przede wszystkim. No i znowu mamy wiele zastosowań tego. Pierwszym zastosowaniem, o którym czytamy w Dniu Zielonych Świąt, to było po prostu to, że apostołowie i uczniowie, którzy się tam zebrali, mówili w nieznanym sobie języku, nie wiedzieli, co mówili, ale inni słyszący o odpowiednich narodowościach rozumieli, co mówili. Więc to były różne języki zrozumiałe dla innych, ale dar ten jest przede wszystkim dla osoby z niej korzystającej. Jest to w zasadzie jedyny dar, który jest przede wszystkim dla osoby, która z tego daru korzysta. I dar ten pomaga się otworzyć na, na dary ducha, na inne dary ducha i pozwala się otworzyć i uwrażliwić na Ducha Świętego. Jest pewnie jeszcze wiele innych zastosowa zastosowań daru języków, czy różnych języków, o którym nie ma czasu, żeby tu mówić. Następne hermeneia glosson, tłumaczenie, czy też interpretacja języków. Wiecie, jednym z zastosowań języków jest to, że po prostu ktoś wstaje i na forum Kościoła mówi coś w językach. Coś, co normalnie nie rozumiemy, prawda? Ale wstaje inna osoba, która wie, co ta pierwsza osoba mówiła to jest to tłumaczenie języków, bardziej może musielibyśmy to nazwać interpretacją. Jest to forma właśnie, no można powiedzieć, prorokowania. I teraz chwileczkę o namaszczeniu, które jest powiązane, powiązane z darami Ducha. Namaszczenie to jest krótka definicja doświadczania obecności i mocy Ducha Świętego. Jak ktoś kiedyś powiedział, o tym się nie mówi, o tym, to trzeba doświadczyć. To jest bardziej ta sfera. I kiedy namaszczenie zaczyna się manifestować, dary ducha są blisko manifestacji i powinniśmy być wtedy czujni na to, żeby te dary chwytać i manifestować. Kiedy mowa o namaszczeniu, o obecności Bożej, to czasami doświadczamy pewnego zamieszania. Nie wiem, czy byliście kiedyś na nabożeństwie, gdzie jedni wołali na przykład przyjdź Panie, przyjdź Duchu Święty, a inni wołali dziękuję Panie, że jesteś. I teraz pytanie, kto ma rację? Kogo tutaj skasować, że, że nie powinien tak mówić? Wiecie, moim zdaniem obie osoby miałyby rację. Obie osoby mają rację. Wiecie, są tylko podświadomie rozumieją co innego, mają, podświadomie mają na myśli co innego. Wiecie, ja myślę, że, że można wyróżnić trzy poziomy Bożej obecności. Pierwsza to jest wszechobecność Boga. apostol Paweł kiedyś powiedział do Pogan, że w Nim, czyli w Bogu żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. I wiecie, Bóg wypełnia wszystko, On jest wszędzie on jest źródłem życia, on jest początkiem wszystkiego, on jest nieogarniony, jest wszechobecny, po prostu jest wszędzie. Drugi poziom Bożej obecności to jest stała obecność Boga w wierzących. Wiecie, Duch Święty mieszka w nas od momentu Nowego Narodzenia. Czy czujesz to, czy nie czujesz? Apostoł Paweł pewnego razu zapytał Koryntian, czy nie wiecie, że Duch Święty mieszka w was? To jest właśnie ten poziom stałej obecności Boga w wierzących. I to mają właśnie prawdopodobnie na myśli ludzie, którzy wołają, dziękuję, że jesteś, nic przy tym nie doświadczając. I oni, wiecie, opierając się na tym Słowie, mają rację. Duch Święty mieszka w nich. Duch Święty mieszka we mnie teraz, mimo że nie, nie czuję. Jest właśnie trzeci poziom Bożej obecności. To jest manifestująca się obecność Boża, objawiająca się przez namaszczenie to właśnie jest już poziom doświadczania. Na przykład Biblia mówi, gdzie Duch Pański, tam wolność, prawda? Więc to jest już doświadczenie. I na tym poziomie prawdopodobnie myślą ci, którzy nie czują, że Duch Boży działa i wołają przyjść Duchu Święty, chcą doświadczać tego, co przynosi nam namaszczenie. I oni też mają rację, wołając w ten sposób. Więc każdy ma coś innego i każdy ma rację, można powiedzieć. I kiedy Biblia obiecuje, gdzie dwóch lub trzech się spotyka w imieniu moim, tam ja jestem, tak? Wielu myśli właśnie z tego poziomu drugiego, że nie czując Bożej obecności, dziękujemy Bogu, że On jest. I to jest ok, bo to pomaga oprzeć się w wierze na tej obietnicy, prawda? Ale wierzyć, że ostatecznym celem tej obietnicy jest to właśnie, żeby doświadczać tego poziomu trzeciego manifestujące się Bożej obecności. Tak więc, gdzie dwóch lub trzech się spotyka, tam Bóg jest obecny, manifestujący się przez namaszczenie, którego również wyrazem są dary ducha. I teraz jak rozpoznać dary ducha? Bo tak, no skoro mówię, że jest więcej niż dziewięć darów ducha, czy jest jakiś katalog darów ducha? Ja myślę, że nie. Wiecie, ja się tak zastanawiam, czy czasem, wiecie, Duch Święty jest kreatywny. Czy czasem są takie dary, które jeszcze w historii świata się nie, nie objawiły? Może są, może nie. Warto być na to otwartym. Wiecie, bo to jest pewien problem, kiedy my w liczby staramy się zamknąć tego, który jest nieskończony. Dlatego wolę nie wiedzieć, ile jest darów ducha, niż wiedzieć i mieć fałszywą wiedzę na ten temat. Więc jak rozpoznać dary ducha? Pierwszy, już mówiłem, gdzie duch pański, tam wolność. To jest pierwszy wskaźnik. Jest prosty test. Czy te manifestacje przynoszą wolność, czy zniewolenie? Ja nie będę się nad tym tematem rozwodził. Było wiele właśnie manifestacji w Kościele, które niekoniecznie przynosiły wolność. Kolejna rzecz, owoce ducha. Wiecie, z jednej strony owoce ducha to jest czymś, powinni, czym powinniśmy owocować, ale mo, powinniśmy też pomyśleć o tym, że owoc, o, owoce ducha po prostu mówią o tym, kim i jaki jest Duch Święty. To jest charakter Ducha Świętego, jego osobowość, a więc czy, jaki charakter mają manifestacje, czy jest w nich miłość, pokój, radość, uprzejmość. Mówię, to jest jeden z testów i trzecie, jakie rezultaty przynoszą dary ducha. Wiecie, bo Biblia mówi, że Bóg działa w przedziwny sposób i niektórzy mylą przedziwne działanie Boga z dziwacznością. Ale wiecie, Bóg nie jest dziwaczny. Biblia mówi że o Duchu Świętym, że On jest duchem mocy, miłości i trzeźwego myślenia. I to, że Bóg działa czasem w przedziwny sposób, oznacza po prostu że działa w taki sposób, który jest niekonwencjonalny, który by nam nawet na myśl nie przyszedł. Ja, wiecie, kiedyś czytałem historię takiego człowieka, był pewien kaznodzień, on zaprosił ewangelistę, który, o którym słyszał tylko tyle, że ma duże rezultaty w tym, że wielu ludzi się nawraca po tym, jak on usługuje. No więc go za, za, zaprosił. Najpierw głosił ten pastor, który zaprosił tego ewangelistę, nawróciło, przyszło do przodu parę osób, no i przyszedł czas na tego ewangelistę. Ewangelista wszedł na scenę, powiedział krótkie zwiastowanie, po tym zaczął robić coś, co jak pastor zobaczył, to to po prostu przez palce zaczął patrzeć. Ten ewangelista miał 63 lata, wiecie, i on tam na tej scenie poprosił córkę, żeby grała, zaczął tańczyć. Jak się ma 63 lata, wiecie, to nie jest już ten sprężysty krok i to nie są te już kocie ruchy. Więc pastor był przerażony i pomyślał sobie, co ten człowiek wyprawia. Ale mówił, że w pewnym momencie widział, że, że nastąpił pewien taki przeskok i widział wyraźnie to namaszczenie, które wstąpiło na tego ewangelistę. I on mu powiedział, że od tego momentu był, był, był taki majestat z tego tańca, było coś nie z tego świata, że, że do przodu zaczęło wychodzić, zaczęli wychodzić ludzie. Dwa razy więcej niż, niż na, na, na usłudze tego pastora, Wiecie, oni się nawracali i co się okazało, że właśnie ten, ten ewangelista w ten sposób usługiwał. I to, co ciekawe, to że, to, że po jego usłudze najczęściej nawracali się lekarze, prawnicy, członkowie Rady Miasta, ludzie wykształceni, jacyś profesorowie. Jak ktoś go spytał o, właśnie o ten fakt, on powiedział, no Bóg mi powiedział, żebym w ten sposób robił, ponieważ on podał mi to słowo, że on przez, przez głupie zwiastowanie będzie zawstydził mądrość tego świata. Więc to jest sposób może dziwnego działania człowieka, który, wiecie, nie uczył się żadnego flamenco, baletu, czy, czy tam breakdansa, ale który po prostu był posłuszny Bogu i tańczył, ale owoc. Owoc nawróconych ludzi. Więc kolejnym jakby kryterium, czy to jest dar czy nie, to jest dobry, wymierny owoc. Teraz co robić, by doświadczać więcej darów ducha? Więc po pierwsze wiara w dary. Kiedyś zadałem sobie takie pytanie, dlaczego w kościołach, które nie wierzy się w dary ducha, nie, ma, nie manifestują się dary ducha, skoro Bóg może prawda, tym niedowiarkom pokazać, jak jest. No i po jakimś czasie zrozumiałem, że odpowiedź jest w pytaniu, czyli w dary ducha nie manifestują się w kościołach, które nie wierzą w dary ducha, dlatego że nie wierzą w dary ducha. Bo Duch Święty jest dżentelmenem i On nie będzie się na siłę wciskał do nikogo ze swoimi darami. My wiemy, że jednym z symboli Ducha Świętego, prawda, jest gołębica. Jak ktoś próbował nakarmić gołębia, to wie, jakie to jest trudne, prawda? I oczywiście nie chodzi o to, że Duch Święty się kogoś boi, tylko po prostu chodzi o to, że Duch Święty jest dżentelmenem i on nie będzie się na siłę wdzierał do nikogo, dopóki ten ktoś go nie zaprosi. Tak więc, jeśli nie ma wiary, która oczekuje Ducha Świętego, darów Ducha, spodziewa się Ducha Świętego, Dary ducha nie będą się manifestować. W Galacjan 3, 5, Paweł pyta, czy więc ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was dzieł mocy, czyni to uczynkami prawa czy zesłuchania wiary? Jezus też powiedział, że kto wierzy, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Wiecie tam, kto wierzy to jest użyte słowo w czasie teraźniejszym ciągu, czyli wierzy, wierzy ciągle, na nowo wierzy, wierzy, wierzy. Więc nie wystarczy razu wierzyć. Tylko być... Wiara oznacza pewną też otwartość na działanie Ducha i spodziewanie się Jego działania. Dalej, pragnienie darów. 1 Koryntian 14, 1, gorąco pragnijcie darów duchowych. Pragnienie więc przyciąga dary. W tym samym fragmencie, którym cytowałem wcześniej, Jezus powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I oczywiście można pragnąć darów z niewłaściwych motywów, na przykład po to, żeby zapłysnąć albo żeby mieć fame w okolicy, prawda? Takim człowiekiem był na przykład Szymon Czarnoksiężnik, który w dziejach apostolskich chciał darów, żeby, żeby apostołowi mu przekazali dar za pieniądze. Ale okej, okay, nawet jeśli pragniesz darów z, z tych niezbyt szlachetnych, właściwych pobudek, to ja wiecie, ja wierzę, że Bóg spokojnie sobie skoryguje twoje niewłaściwe pobudki, więc dobrze, że pragniesz. Dalej, otwartość i nieschematyczne myślenie. W drugim królewski, piąty rozdział, mamy przykład Naamana, Naaman, wiecie, to był dumny generał wojsk króla Syrii, który pewnego pięknego dnia ten wojownik zachorował na głupi trąd. Trąd, który eliminował go, że tak powiem, z życia towarzyskiego, życia rodzinnego, który po, powiedzmy, no, trącał go z tego piedestału. I on pewnego dnia usłyszał od pewnej żydowskiej dziewczynki, że jest w Izraelu taki ktoś, kto pewnie go uzdrowi. Tym kimś był Elizeusz. Więc Naaman zaczął, wybrał się, wiecie, do tego Elizeusza i w drodze on sobie myślał, wyobrażał, w jaki sposób to się odbędzie. No tak, że pewnie wyskoczy jakiś wymuskany kaznodzieja w garniturze Gucci'ego, na przykład scena, światła, podniosła muzyka, na przykład Hillsong i ten kaznodzieja stanie nad nim, podniesie rękę i w imieniu Jachwy bądź uzdrowiony. Natomiast on przyjeżdża na miejsce, prawda, i co się okazuje, że on nawet nie ogląda oblicza Elizeusza, tylko wychodzi jakiś gościu w szortach i w spranej koszulce rozczochrany i mówi mu, że Elizeusz mu powiedział, żeby on poszedł się tam wykąpać, siedem razy niech się na zanurzy, no i będzie uzdrowiony. Na Aman kiedy usłyszał, to to po prostu nieźle się zdenerwował. Na tyle się zdenerwował, że, że, chciał, że chciał odjeżdżać do, czuł się po prostu urażony, ale, kto, ale jego otoczenie przekonało go, że no pewnie jakby jakieś trudniejsze rzeczy, kaznodzieja wymyślił, to on by to zrobił. No, przemyślał, na chwilę poszedł, zanurzył się siedem razy i został uzdrowiony z trądu. To, czego możemy się z tego nauczyć, to to, jak czasami nasze schematyczne myślenie może nas prowadzić na manowce. Jak czasami możemy rozminąć się z Duchem Świętym, jak możemy rozwinąć się z Jego darami. Ja oczywiście troszeczkę dostosowałem do czasów współczesnych to wyobrażenie na Amana, ale ja myślę, że, że wielu ma właśnie czasami to myślenie na Amana. I to bywa problemem. Mamy pewne wdrukowane schematy, jak Bóg powinien działać, i przez to czasem rozmijamy się z Bogiem. Z więcej otwartości. Kolejna rzecz wrażliwość na ducha. Ludzie w różnym stopniu są wrażliwi na ducha. Mam wrażenie, że na przykład kobiety bardziej niż faceci, prawdopodobnie po prostu z tego, że, że faceci sami w sobie mają tak, takie bardziej, że tak powiem, tempe życia emocjonalne, że, że tak to wyrażę, co nie jest wadą, po prostu tak jesteśmy stworzeni. Kobiety są bardziej emocjonalne i przez to mają mniejszy problem z otwartością na ducha, wrażliwością, ale wiecie, taką wrażliwość można w sobie wykształcić, na przykład przez modlitwę w językach lub posłuszeństwo w tym, co Duch mówi. Wiecie, my pamiętamy przykład Eliasza, kiedy on na górze Karmel, jest to opisane w I Królestwie 19, 11, 13, wyszedł i oczekiwał Pana. Tam pisze, że przeszedł gwałtowny wiatr, ale Eliasz rozpoznał, że w nim nie było Pana. Potem nastąpiło trzęsienie ziemi, ale nie było w tym Pana. Przeszedł gwałtowny ogień, ale nie było w nim Pana. Dopiero kiedy pojawił się cichy, łagodny powiew, Eliasz zrozumiał, że był w nim Pan, że było w, nim, było w tym namaszczenie i zakrył swoją twarz, co było znakiem czci dla Boga. I podobnie my powinniśmy nauczyć się rozpoznawać obecność Boga i nauczyć się właśnie być wrażliwym na niego. Wiecie, ten, ten fragment on nie uczy tego, że Bóg przebywa w ciszy. Wiesz, jeśli dla ciebie, że tak powiem, najlepszą formą uwielbienia jest, są spokojne melodyjki, bo dla Izraelity. Oczywistym było to, że Bóg się objawia w wietrze. Na przykład Izraelici sobie wyobrażali, że Bóg wtedy nachyla się i dmucha. Oczywistym dla Izraelity było to, czy dla ludzi wtedy żyjących, że trzęsienie ziemi było jakby widocznym znakiem tego, że Bóg działa. Podobnie z ogniem. Natomiast dla niewielu oczywistym było, że ci w cichym łagodnym powiewie może być Pan. Wiecie, dlatego kto uznaje, że tak powiem tylko taką spokojną muzykę i że w tym jest Pan, to właśnie tym cichym, łagodnym powiem, może być mocna muzyka, w której nigdy Boga nie doświadczy. Przez to, że spodziewa się tylko tego, że, że, że spotka Boga tylko w tej łagodnej muzyce. Więc wrażliwość i atmosfera uwielbienia. I dlaczego w atmosferze uwielbienia manifestują się dary? No to już myślę, możemy się od Domyślić, że kiedy Bóg jest, Jezus uwielbiany, to, to przyciąga Ducha Bożego jak magnes, i Duch Boży zaczyna się poruszać również ze swoimi darami. Duch Boży składa świadectwo Jezusie w czasie uwielbienia. My czytamy, że Bóg przebywa w chwałach swego ludu, znamy, znamy prawda, te cytaty. To jest ta właśnie manifestująca się obecność. My czytamy w Starym Testamencie, że pewnego dnia kapłani z świątyni Salomona stali i w końcu wszyscy padli pod mocą Bożej chwały. I pamiętamy, kiedy, w jakim momencie to się stało? Kiedy rozpoczęli grać śpiewać, że Bóg jest dobry, że na wieki trwa łaska Jego. Wtedy zaczęła objawiać się moc Boża. Wiecie, w muzyce jest coś, co pomaga otworzyć się na Ducha Bożego i na Jego dary. W Długiej Królewskiej mamy przykład Elizeusza, kiedy wiecie, tam była potrzebna mądrość, co zrobić, nadchodziła bitwa. I Elizeusz poprosił lutnistę i kiedy ten lutnista zaczął grać, Biblia mówi, że moc, ręka Pana spoczęła na Elizeuszu i przyszło proroctwo po prostu. Tak więc w muzyce jest coś, co pomaga otworzyć się na Ducha Bożego, jest coś, co pomaga otworzyć się na dary Ducha. Tak jak mówię, jak na siebie, bardzo długo mówiłem dzisiaj, ale to jest taki temat na trzy dni seminarium, pewnie macie parę pytań po tym wszystkim. Na dziś dziękuję za uwagę.